Porządkować. To wydaje się niemało realne. Ale jak spojrzymy na, na konsekwencje, czy też na oś czasu wydarzeń, to wszystko zdawałoby się prowadzić do tego, że Mateusz Morawiecki wraz z grupą posłów opuści Prawo i Sprawiedliwość. Pamięta Pani i państwo z pewnością także te konkurencyjne wigilie w grudniu ubiegłego roku. Następnie różnego rodzaju spotkania Mateusza Morawieckiego z prezesem Kaczyńskim, które miały ten spór wewnętrzny w Prawie i Sprawiedli Sprawiedliwości załagodzić w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 organy państwa, no tu, tutaj powinniśmy kierować się takim, no wręcz pedantyzmem i, i, i no nie, nie chciałbym tutaj wypowiedzieć się po którejś ze stron, natomiast wydaje mi się z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, że w sytuacji, kiedy jest sytuacja niejasna, to lepiej zachować ten pedantyzm i ja bym powtórzył tą procedurę jej sprawdzającą. Panie doktorze, to jeszcze jedna kwestia z Pałacu Prezydenckiego, bo prezydent wczoraj powołał radę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 pana Jarosława Kaczyńskiego niż Donald Tusk. A tu się okazuje, że walcząc z Donaldem Tuskiem wyhodował sobie bardzo dużą konkurencję na prawicy. Tak. Tak. Jeżeli złożymy to wszystko, to może się okazać, że dla kogoś zabraknie tego miejsca. Pytanie dla kogo? No właśnie.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 No to nie ja byłem tym złym. Ale ja myślę, że to jest celowe działanie ze strony Mateusza Morawieckiego. Jasne. To, to, to Jasne. co powiedziałam przed chwilą, mm -hmm. że on nie wchodzi w bezpośredni tak. konflikt z Jarosławem Kaczyńskim. Z prostej przyczyny. Ła... Spójrzmy w ogóle na narrację, którą buduje PiS. On odnosi się bardzo do symboli. I teraz symbol ofiary, czy mit ofiary jest przez PiS wykorzystywany od 20 lat.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 E, wiceprezes Marcin Chorała, sekretarz Michał Dworczyk, skarbnik Izabela Antos, to są te pierwsze nazwiska, <śmiech> przepraszam bardzo, ale są i komentarze. Podobno Daniel Obajtek tak przyjaźnie patrzy na inicjatywę. E, tak miał powiedzieć Patrykowi Michalskiemu, jeden z, poli z polityków z frakcji Harcerzy. Ale jak czytamy te komentarze, e, które brzmią na przykład tak. Szukam tutaj... O, Szymon Szynkowski-Welsynk.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 Wracać do tego y, sprawdzania, czy liczenia szabel w regionach, do tego wszystkiego PSL, prawda? Y, I jeszcze do tego Konfederacja. Mateusz Morawiecki jest szczwanym politycznym graczem. W sensie Za... nauczył się tak, tego, że jest coś takiego jak relewancja. Czyli jeżeli nie będziesz miał możliwości do tego, żeby wejść w koalicję, to co sobie PiS zamknął, tak?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 No, ale. Do ku... No, dokładnie. No, ale bądźmy delikatne. Do końca. No, znaczy nie, no bądźmy fachowe, to jest tak, tak. Ładne, fachowe określenie. Mhm. Natomiast tutaj, jeżeli popatrzymy, czy my mamy do czynienia ze zmianą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 W dobre intencje Amerykanów i jeszcze kolejny aspekt. Tak naprawdę wybombardowanie kierownictwa irańskiego nie spowoduje tego, że Iran się ugnie. Będą pertraktacje. Jeśli panie pyta co dalej, to będzie to tak zwane przeciąganie liny. Już się mówi o tym, że Amerykanie wysunęli żądania maksymalistyczne, jeśli chodzi o sektor atomowy irański. Irańczycy oferują trochę mniej i teraz gdzieś muszą się spotkać. Nie, no, Ale to nie powinno nas dziwić, bo zwykle W cieśnie Omańskiej i e, w cieśni Ormus. I teraz jest jeszcze kolejna sprawa. Chińczycy zaapelowali do władz Teheranu, żeby jednak zapewnił swobodę żeglugi w cieśnie Omańskiej. Problem polega na czym, e, że e, tak naprawdę te, ta blokada, która formalnie nie istnieje, bo nie strzelano jeszcze do żadnych tankowców, które próbowały sforsować tą blokadę, która Ale nie istnieje. Nie, nie, nie trzeba jest. do nich strzelać wystarczająco za, za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 Nie, no, ostatnie... znowu jakiś majstersztyk. Tak, nie. Oni bardzo prosto zrobili. Uderzyli dwukrotnie. Z jednej strony, jeśli opłacicie się nam dwa miliony dolarów, równoważnik w na chińskich, mhm. a do tej pory wszystkie transakcje dotyczące ropy naftowej i całej żeglugi dotyczyły e, dolara. Jeśli przechodzimy teraz na chińskie,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 Jakiekolwiek porozumienie, on tak naprawdę jest bardzo trudne. Dziękuję panu bardzo za jak zwykle ciekawy komentarz. Mariusz Borkowski z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję. Powtórka programu.